Siedzi samotnie miasto, niegdyś ludne, stało się jak wdowa, a było wielkie pośród narodów. Było księżno pośród krajów. A oto w poddaństwie.